Zagadka siódma, czyli trzydzieści siedem i pięć kresek. Detektyw Pozytywka od rana próbował zagotować wodę na herbatę. Niestety, nie było to łatwe. Po pierwsze, elektryczny czajnik detektywa Pozytywki zepsuł się pół roku temu. A po drugie, tego akurat dnia przestały grzać kaloryfery. – Co ma piernik do wiatraka? – zapyta zaraz jakiś zdumiony słuchacz. – Oj, mama. Jak wiadomo, detektyw Pozytywka potrafi radzić sobie w każdej sytuacji. Gdy kilka miesięcy temu odkrył, że woda w czajniku jest wciąż zimna, mimo iż gotuje ją już ponad dwa tygodnie, nie zdenerwował się. Jakby to zrobiło wiele osób na jego miejscu, choćby detektyw Martwiak. Lecz natychmiast postawił czajnik na gorącym kaloryferze. I w ten sposób, w ciągu zaledwie trzech godzin, detektyw Pozytywka podgrzał wodę. Hmm, może nie na tyle, by zaparzyć mocną herbatę, ale detektyw Pozytywka nie przepada za mocną herbatą. Słaba, letnia herbata jest jego zdaniem równie dobra jak porządnie zaparzona i gorąca. A poza tym, ileż to detektyw Pozytywka prądu zaoszczędził, odkąd zepsuł się jego elektryczny czajnik. O, ho, ho, ho, aż trudno to obliczyć. Niestety, czy też stety, nadeszła wiosna. Kaloryfery przestały grzać i detektyw Pozytywka musiał wymyślić nowy sposób podgrzewania wody. Może postawić czajnik na słońcu, mam rotał sam do siebie, kręcąc się po agencji detektywistycznej różowe okulary, a może włożyć go pod pachę jak termometr. Hmm, gdyby udało się podgrzać wodę do temperatury trzydziestu sześciu stopni, to już byłoby coś». Ale po namyśle zrezygnował z tej koncepcji. Perspektywa trzymania przez parę godzin czajnika pod pachą nie wydała się detektywowi pozytywce najatrakcyjniejsza. Tym bardziej, że obiecał rodzicom Zuzi i Dominika zaglądać co jakiś czas do ich dzieci. Tata sympatycznego rodzeństwa z trzeciego piętra wyjechał na dwa dni do Krakowa, a mama miała dzisiaj wrócić z pracy dopiero późnym wieczorem. Jedyną osobą, którą mogli poprosić o czuwanie nad Zuzią i Dominikiem, był. Detektyw Pozytywka. Dzieciaki go lubiły, to raz, a dwa, Detektyw Pozytywka prawie cały czas przebywał w kamienicy. Gdyby coś się działo, Zuzia i Dominik zawsze mogli do niego pobiec, a i Detektyw Pozytywka mógł w każdej chwili udać się skrzypiącymi drewnianymi schodami w dół na rekonesans. Ale doglądanie dzieci z czajnikiem pod pachą byłoby raczej niewygodne. Detektyw Pozytywka westchnął, odstawił czajnik i wyszedł z agencji różowe okulary. Ku jego zdumieniu pod drzwiami mieszkania Zuzi i Dominika stał rozwścieczony detektyw Martwiak. Raz za razem łomotał w nie, robiąc przy tym taką minę, jakby zamierzał kogoś rozszarpać. — Co pan wyprawia? — zapytał detektyw Pozytywka. Detektyw Martwiak spojrzał na niego przekrwionymi oczami, wydał pogardliwie wargi i już chciał powiedzieć coś obelżywego, ale powstrzymał się w ostatniej chwili. Potem wzruszył ramionami i znowu załomotał w drzwi. Po drugiej stronie dał się słyszeć jakiś szelest. Nikt jednak nie otwierał. — Pytam, co pan wyprawia? — powtórzył detektyw Pozytywka, chwytając Martwiaka za rękę. — No, no, łapy przy sobie! — warknął martwiak, wyrywając się detektywowi Pozytywce. — I nie wtrącaj się, pan, w nie swoje sprawy. — To są moje sprawy — powiedział z naciskiem detektyw Pozytywka, wciskając się między drzwi a martwiaka. — Rodzice tych dzieci kazali mi się nimi zaopiekować. Detektyw Martwiak podniósł pięść. Nie wiadomo, czy po to, aby ponownie załomotać do drzwi, czy też raczej po to, aby uderzyć detektywa Pozytywkę. W tym jednak momencie z mieszkania naprzeciwko wyjrzała pani Ryczaj, nauczycielka polskiego. Odkąd Martwiak oskarżył ją o kradzież kwiatów, szczerze go nie znosiła. — Co ładnie się pan nimi opiekujesz! — burknął detektyw Martwiak, opuszczając pięść. — Któreś z tych smarkaczy ciągle biega pod oknami mego biura. Skaczą po kałużach, ochlapują mi szyby, a teraz żadne nie chce się przyznać do winy. — Otwierać! — wrzasnął nad ramieniem detektywa Pozytywki w stronę zaryglowanego mieszkania. — Przestanie pan hałasować? Czy mam wezwać policję? — zdenerwowała się pani Ryczaj. — Na miejscu tych dzieci też bym nie otworzyła, gdyby stał pan pod moimi drzwiami. Oho, ho, patrzcie ją, jaka delikatna! — warknął martwiak. Ale na widok groźnej miny detektywa Pozytywki wzruszył ramionami i mamrocząc coś pod nosem ruszył do swojej piwnicy. Dopiero, gdy ucichły jego kroki, Zuzia i Dominik odważyli się wyjrzeć na zewnątrz. — Które z was biegało po kałużach? — zapytał bez ogródek detektyw Pozytywka. Dzieci popatrzyły po sobie niepewnie — ale żadne nie pisnęło choćby słowa. Obydwoje? Chciał wiedzieć detektyw Pozytywka. Zuzia i Dominik zgodnie pokręcili głowami. Hmm, a więc tylko jedno. Detektyw Pozytywka zerknął w zamyśleniu na ich stopy. Ani rajstopki Zuzi, ani skarpety Dominika nie wydawały się przemoczone. Ale mogli je przecież zmienić, prawda? No dobrze, nie chcecie, to nie mówcie. Zaraz i tak dowiem się, jak było. Czy mogłaby mi pani pożyczyć termometr? Zwrócił się do pani Ryczaj, a potem znowu spojrzał na dzieci. Wy też przynieście termometr. Przydadzą się dwa. Chwilę później Zuzia i Dominik siedzieli nieruchomo pod czujnym okiem detektywa pozytywki i mierzyli temperaturę. Po siedmiu minutach wszystko już było jasne. Trzydzieści i sześć. Wymamrotał detektyw Pozytywka, biorąc termometr od Zuzi. Prawidłowo. Jesteś zdrowa jak ryba. A ty? Zwrócił się do Dominika. Huu, hu, zagwizdał z podziwem. Trzydzieści siedem i pięć kresek. Brawo. Gorączka. I to całkiem silna. Czyli wiemy już, kto biegał po kałużach. Mam rację? Dominik skinął powoli głową. Przez sekundę wahał się, czy nie pobiec do łazienki i nie schować gorzkiego syropu na przeziębienie, ale zrezygnował. Przed detektywem Pozytywką nic się przecież nie ukryje. Jak myślisz, skąd detektyw Pozytywka wiedział, że to Dominik skakał po kałużach, a nie Zuzia?